W dzień święta świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, kiedy podejmujemy naszą refleksję nad sensem i pięknem życia rodzinnego, Kościół przedkłada nam do rozważenia fragment listu świętego Pawła do Kolosan, w którym znaleźć możemy mocno chyba niepopularne dziś słowa. Obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, Znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem Nie będą zachwyceni tym wezwaniem niejedni małżonkowie Którzy toczą ze sobą kłótnie i spory Mam być cichy? Pokorny? Mam cierpliwie znosić moją drugą połowę? O nie! To przecież program życia dla naiwnych Ja nie dam się wykorzystać Będę dochodził swego a jak to nie poskutkuje, to najwyżej wszystko skończę. Nie cofnę się nawet przed rozwodem. Nie dam sobą pomiatać. Takie poglądy nie jeden młody mężczyzna czy młoda kobieta noszą w sercu już przed ślubem. Nierzadko jeszcze rodzina, bliscy, znajomi przypominają. Tylko pamiętaj, nie daj się wykorzystać. A kiedy potem w takim małżeństwie dzieje się źle, to chyba w 99% w przypadku obie strony obstają przy tym, że to jej wina, to on jest winny. Ja to tylko głupi byłem przed ślubem, że dałem się tak nabrać. Ja to tylko naiwnie patrzyłam na świat. Jako duszpasterz wiem, jak trudno jest takie sprawy rozwiązać. A główną przeszkodą jest właśnie ta duma. Zacięcie, upór Obu stron Po prostu ich pycha Jest ona tak wielka i szalona Że małżonkowie decydują się Nierzadko na rozwód Bardzo szybko Niekiedy zupełnie bez walki Nie próbują odnaleźć swojej miłości Na rekolekcjach We wspólnocie religijnej Nie korzystają z możliwości separacji Tylko od razu pada słowo Koniec Wiedzą że tym samym nieprawdopodobnie krzywdzą swoje dzieci, że często zamykają sobie drogę do komunii świętej, że nierzadko resztę życia spędzą w samotności i smutku, nie zwracają na to uwagi, powtarzają tylko z uporem, nie podaruję, nie przebaczę, I będą to powtarzać potem swoim znajomym przez lata, do końca życia, w setkach rozmów, ależ ten mój mąż był zły, ależ moja żona była głupia. Będą to powtarzać z taką intensywnością, by zagłuszyć głos sumienia. Ten głos, który cichutko mówi, że w tym konflikcie nie wszystko było takie jednostronne i że gdyby udało się zdobyć na odrobinę pokory, wszystko mogłoby potoczyć się inaczej. Święty Paweł, Wiedział, co mówi Pisząc o życiu rodzinnym Zaczyna właśnie od tego Przyobleczcie się w pokorę Cierpliwość Znosząc siebie nawzajem Apostoł narodów wie Że to jest fundamentem rodzinnej miłości Że jeśli małżonkowie przyjmą za dewizę słowa Oko za oko Ząb za ząb To będzie początkiem ich końca kiedy chłopak, dziewczyna składają przysięgę małżeńską, często nie pojmują tego, że w słowach biorę Ciebie za żonę, za męża. Ukryta jest także prawda. Żenię się z Twoimi słabościami, wadami. Wychodzę za mąż, za Twój goizm, za Twoje zranienia. I wiem, że będę musiał, że będę musiała Nieść do końca życia także Twój krzyż Niejedna dziewczyna naiwnie myśli Że oczywiście wychowa sobie męża Gdy przed ślubem mówi mu Jesteś wspaniały To w ciszy serca dodaje często Jesteś wspaniały materiał na męża Który ja już potem po swojemu uformuję Nie jeden mężczyzna myśli Że swoją inteligencją tak oczaruje i przekona o wszystkim żonę, iż ona nie zauważy, że jej mąż po ślubie pragnie wieść dalej kawalerskie i beztroskie życie. Jak wielkie są potem ich rozczarowania. Mąż wcale nie chce realizować narzuconego mu programu. Żona nie przyjmuje argumentów męża i nie daje się zwieść jego błyskotliwej, ale naciąganej nierzadko logice wywodu. I co wtedy się dzieje? Rośnie natężenie krzyku Padają sformułowania Żeby mi to było ostatni raz Aż wreszcie pojawia się słowo Rozwód A sprawy są często naprawdę do rozwiązania Tylko potrzeba do tego pokory A o nią w wirze kłótni, oskarżeń, uporu Bardzo trudno Nie sprzyjają jej często także rady z jakimi spotykają się skonfliktowani małżonkowie Ich rodzice, znajomi Jeszcze podsycają atmosferę słowami Nie daruj jej, pokaż mu drzwi, nie ustępuj Wielka szkoda, bo pokora potrafi czynić cuda Proszę posłuchać świadectwa pewnej kobiety Z jakąkolwiek koleżanką bym się nie spotkała one wszystkie od razu zaczynają narzekać na swoich mężów. Jedna przez drugą opowiadają o tym, jaki to ten mój mąż jest okropny. To niemal normal. Moja serdeczna przyjaciółka, pracując z dziećmi, ma taką zasadę. Jeśli musisz dziecko poprawić, dać mu jakąś swoją krytyczną uwagę, musisz je przedtem najpierw trzy razy pochwalić. To moje odkrycie, Zbiegło się w jednym czasie z naszym bardzo poważnym kryzysem małżeńskim. Z dnia na dzień obserwowałam, jak nasz związek powoli się rozpada. Tak sobie wtedy pomyślałam. O mężczyznach mawia się czasem, że to trochę takie duże dzieci. Może by spróbować tej metody na mężu. Zrobiłam eksperyment. Zaczęłam chwalić męża. Chwaliłam go za wszystko, za co tylko mogłam go pochwalić. Bez zbytniego naciągania oczywiście. I mąż powolutku zaczął się zmieniać. Na lepsze. Zrobił się dla mnie milszy. Szarzałego faceta przeobraził się w pełnego radości energii mężczyznę. Ten fajny facet był w nim przez cały czas. Tylko ja go nie potrafiłam dostrzec. Jego wady oczywiście dalej pozostały takie, jakie były Ale starałam się nie zwracać na nie uwagi Przymykałam oko I dalej chwaliłam Również w towarzystwie Nic tak nie podnosi męskiej samooceny Jak chwalenie go przy innych Na początku nie było łatwo Przyzwyczajona do tego, by mieć pretensje o wszystko Musiałam się nieźle natrudzić, by się powstrzymać przed wytykaniem mu błędów Taki zszarzały mąż Jakoś nie zachęca do tego, by go chwalić Ale zawzięłam się Pomyślałam sobie Przecież to jest w jakiś sposób ciągle ten sam człowiek Za którego wyszłam Przecież za coś go kiedyś podziwiałam To wszystko musi tam gdzieś w nim nadal być Gdy cokolwiek zrobił dla mnie Zamiast wychodzić z założenia, że to jego obowiązek Chwaliłam go i dziękowałam mu Zaczęło się od drobiazgów Zakupy, wyrzucone śmiecie, naprawiona klamka Stworzyłam w swojej wyobraźni obraz dobrego męża A potem, tu i teraz Zachowywałam się wobec niego trochę tak Jakby on już tym dobrym mężem był A mąż, ku mojemu wielkiemu zdziwieniu powolutku przeobrażał się w ten mój ideał mężczyzny. Ale, to bardzo istotne, zaczęłam od siebie. To ja pierwsza zaczęłam dawać. Nie czekałam, aż on zacznie. Nie trudno się domyślić, że po jakimś czasie mąż zaczął robić dla mnie dużo więcej, z ochotą, bez marudzenia. Minął rok i znów mam wspaniałego męża. Które po 15 latach wspólnego życia znów jest we mnie do szaleństwa zakochany. Mam fajnego synka, spokojny, ciepły dom. Czuję się bardzo szczęśliwa. I może jeszcze świadectwo drugiej kobiety. Po kilku latach małżeństwa dowiedziałam się, że mój mąż mnie zdradza. Wiadomość ta spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Najpierw był szok, niedowierzanie. Wrażenie, że to koszmarny sen Potem bunt, gniew, płacz A w końcu poczucie winy i utrata wiary w siebie Poczułam się samotna i opuszczona Wydawało mi się, że cały mój świat runął w gruzy Nie przestawałam się jednak modlić I bardzo szybko dotarła do mnie prawda Nie jestem samotna, bo Bóg jest ze mną i kocha mnie Myślę, że dzięki wstawiennictwu Maryi mogłam mimo wszystko powtarzać mężowi, że go kocham i że niezależnie od tego, co postanowi zrobić, będę go kochała. Czułam, że to szatan opętał mojego męża i na nic nie przydadzą się ludzkie sposoby. Walczyłam środkami duchowymi, postem, jałmużną i modlitwą. Podczas mszy świętej prosiłam o nawrócenie męża, Każdej nocy nakładałam ręce na śpiącego męża I modliłam się do Ducha Świętego Kochałam I choć może się to wydać dziwne Starałam się go traktować jak zawsze Nie separowałam go ani od stołu, ani od łoża Chcę być dobrze zrozumiana Nie akceptowałam romansu męża Ale nie odtrącałam go Mówiłam mu, że postępuje źle ale że ja wierzę w Jego miłość do mnie i dobro ukryte w Jego sercu. Starałam się niekiedy wspominać najpiękniejsze chwile naszej wspólnej historii. Rozmowy ciągnęły się całymi godzinami. Nie wszystkie były spokojne. Często się raniliśmy. Widziałam jednak wyraźnie, że moja wiara, modlitwa zmieniają męża. Jezus zmieniał mnie także. Nie pozwalałby moje serce stwardniało. Zamknęło się w urazie, by miłość uległa ambicji czy pragnieniu zemsty. Zrozumiałam, że ja też mam za co przepraszać, że nie jestem skrzywdzoną niewinnością. Zobaczyłam, jak wiele ran w przeszłości zadałam. Nasze małżeństwo przetrwało. Przebaczyliśmy sobie nawzajem. W dodatku mój mąż się nawrócił i dla nas obojga Jedynym trwałym fundamentem jest Chrystus Tyle świadectwo Drodzy bracia i siostry Zdaję sobie sprawę, że nie we wszystkich przypadkach Taka metoda oparta na cierpliwości i pokorze poskutkuje Były zapewne sytuacje, kiedy kobieta swoją dobrocią Nic nie osiągnęła A może nawet przyczyniła się do jeszcze większej zuchwałości męża Ale kto był mądrze, pokorny i cierpliwy Nigdy nie powinien tego żałować Jezus karmił rzesze Uzdrawiał je A potem ci sami ludzie Krzyczeli w Wielki Piątek By skazać go na śmierć To nie zniechęciło Zbawiciela Nadal był gotowy Ludziom okazywać swoje miłosierdzie Czy Jezus był naiwny? On był On jest wielki jego miłość jest potężna, a to wyraża się w cierpliwości i dobroci, jaką nam okazuje. A czyni to zawsze jako pierwszy. Nie postawił Zacheuszowi warunku, jak się poprawisz, to przyjdę do twojego domu. Poszedł pierwszy do grzesznika w gościnę. Taką postawą uratował wiele osób. W niejednej rodzinie, bliscy sobie ludzie... Czekają latami, aż ktoś drugi wyciągnie rękę. Czekają, bo są dumni. Czekają, aż ktoś się przyzna, aż uzna ich rację, aż zmieni swoje postępowanie. I często będą tak czekać do śmierci. Wolą zachować swoją perfekcyjną pryncypialność, niż uratować rodzinę. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja wiem, że na przykład palenie papierosów jest złe, że jest grzechem. Ale jeśli mąż nie może sobie z tym nałogiem poradzić, to czy lepiej zniszczyć życie rodzinne, wywołując w tym temacie wielkie awantury, czy może lepiej będzie na razie przymknąć oko? I trzeba zapytać się koniecznie, czy tak naprawdę chodzi tu o jego zdrowie, czy o to, że nie dopasowuje się do wymagań żony. To jest często sedno sprawy i przyczyna wielkich tragedii, że ktoś nie postępuje tak, jak my sobie to wymarzyliśmy. Nawet w małżeństwie nie mamy człowieka na własność, do swojej dyspozycji. Mój mąż nie jest do końca mój. Moja żona nie jest dosłownie moja. Dzieci nie są własnością rodziców. Tak naprawdę należymy do Boga. W świętej rodzinie Jezus był Synem Maryi, ale nie był jej własnością Maryja była żoną Józefa, ale nie była Jego Oni wszyscy należeli do Boga I to była ich świętość Także i mi, my winniśmy żyć Nie jak się komuś spodobało, jak sobie ktoś wymarzył Ale tak jak chce, byśmy żyli Bóg W życiu nieraz trzeba się będzie pogodzić Muszę znosić współmałżonkę, męża z taką czy inną jego słabością Oczywiście są sprawy, na które nie można przymykać oczu Jeśli mąż bije żonę, to nie można reagować na to pokorną zgodą Jeśli żona ewidentnie kokietuje obcych mężczyzn To wtedy trzeba sprawę postawić bardzo zasadniczo Bo to grozi rozbiciem małżeństwa Mi chodzi o ludzkie niedoskonałości z którymi można żyć choć wymagają od nas wiele pokory i cichości spójrzmy na dzisiejszą Ewangelię starzec Symeon żył latami w oczekiwaniu na Zbawiciela kiedy dane jest mu go zobaczyć prosi Boga, by zabrał go z tego świata jego życie było czekaniem nie miał wszystkiego dopiero u schyłku życia jego nadzieje się spełniają Dziś wiele osób Pragnie natychmiastowego Spełnienia swoich pragnień i oczekiwań Także dotyczących Rodziny Współmałżonek musi być według Moich oczekiwań Dzieci jak na zamówienie I to szybko, najlepiej natychmiast Ale to się Nigdy nie spełnia I trzeba się z tym pogodzić Ktoś kiedyś powiedział Jeśli nie wierzysz że historia człowieka, który stoi naprzeciwko Ciebie, jest święta, to daj mu święty spokój. Nawet historia człowieka, która toczy się zupełnie inaczej, niż to sobie wymarzyliśmy, jest święta i trzeba ją uszanować i jej służyć. Historia Twojej żony, Twojego męża, Twoich dzieci jest święta. Mamy tej historii służyć. To jest najkrótsza droga do tak upragnionego przez nas wszystkich rodzinnego szczęścia. Amen.